Dzisiaj od przyjrzenia się argumentowi z rozdziału 11, tutaj 1 listu do Koryntian, poczynając od wiersza 14 i 15. Czytamy tutaj słowa. Czyż sama natura nie poucza Was, że mężczyźnie jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę? gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Tutaj widzimy, że Paweł przytacza to jako kolejny argument w całym tym swojej, całej tej swojej tej wypowiedzi. I musimy tutaj zadać sobie dwa pytania. Po pierwsze, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o naturze? Jak to sama natura nas poucza? Czyżby Paweł wierzył w matkę naturę? Nie. Jeśli zajrzymy do jego listu do Rzymian, do pierwszego rozdziału, tam używa tego samego słowa greckiego, które używa tutaj w odniesieniu do natury. I tutaj ten rozdział, ten pierwszy z, pierwszy, z listu do Rzymian, z pierwszego rozdziału, myślę, że daje dobre wyjaśnienie, co Paweł ma na myśli, mówiąc o naturze. W pierwszym rozdziale, w dwudziestym szóstym wierszu czytamy, w kontekście mamy tą właśnie zmianę. homoseksualizmu. Zarazę, w której ludzie w buncie przeciwko Bogu w tym skrajnym już stanie, stadium zaczynają właśnie robić rzeczy przeciwne naturze. Zaczynają łączyć się ze sobą. Mężczyźni z mężczyznami, kobiety z kobietami. Mówiąc, jesteśmy tylko zwierzętami. Jesteśmy jak zwierzęta. Nie różnimy się. Jesteśmy tylko y, dziełem przypadku. Nie ma Boga. Zabierają, ludzie, którzy zabierają się Boga dochodzą do takiej perwersji. I Paweł tutaj, zobaczcie, w wierszu 26 mówi, dlatego, dlatego, że nie uznali Boga, dlatego, że nie chcieli uznać jego autorytetu nad sobą, dlatego, że zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Dlatego właśnie, czytamy, wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zmieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zchapałali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. I oby te słowa zostały w naszych sercach, bracia, siostry, bo dzisiaj, coraz głośniej, nawet w kościele, zaczyna się tłumaczyć homoseksualizm. To jest wyrazem całego tego nurtu. Możesz dokładnie to prześledzić. Coraz dzisiaj bardziej zaczynamy obejmować homoseksuali, zaczynamy akceptować też zaczynamy ich rozumieć, zaczynamy ich leczyć, zamiast im mówić, że mają wrócić się z tego zboczenia. Mają przyjść do Chrystusa, gdyż to, co robią, jest przeciwko naturze. I o co chodzi tutaj w tej naturze? Nie chodzi o jakąś matkę naturę, nie chodzi o jakąś osobę. Chodzi o to, jakimi Bóg nas stworzył. Bóg stworzył nas kobietą i mężczyzną, stworzył nas odmiennymi. I taka jest nasza natura. Jeśli mężczyzna łączy się z mężczyzną, a kobieta łączy się z kobietą, to jest to przeciwne naturze. I kiedy Paweł w liście do Korentia mówi o tym, że sama natura nas poucza, mówi o pewnych naturalnych kwestiach, które są wrócone. Najprawdopodobniej, kiedy kobieta została uczyniona, uczyniona została z innymi włosami niż mężczyzna. Inaczej wyglądała, naturalnie była inna to było czymś naturalnym, powszechnym dla większości ludzi. Kiedy spojrzycie nawet na, na, na dzisiejsze społeczeństwo, gdybym ja załóżnie zapuścił sobie włosy ukręcił koka na głowie i zrobiłbym sobie trwałą i założyłbym sobie, wiecie, uzdobiłbym jakieś swoje włosy, pomyślalibyście, że coś jest ze mną nie tak. I to słowo, którego tutaj apostoł Paweł używa w liście do Koryntian, mówiąc zapuszcza długie włosy, jest to słowo komao, greckie słowo komao, które nie jest prostym do przetłumaczenia. Zawiera w sobie ideę, może zawierać sobie tą ideę zapuszczania włosów, jakkolwiek zawiera coś więcej. Mówi o pewnym ułożeniu włosów. Mówi o pewnym charakterystycznym sposobie noszenia włosów. Ale to jest coś więcej niż tylko długość. To jak postępowałem, mówi, się, że kobiety mają inne włosy, inaczej je układają, inaczej robią to mężczyźni. jest ta różnica, powinna być, naturalnie powinna być ta różnica. To nie znaczy, że zawsze we wszystkich kulturach ta różnica była znana. Oczywiście, że nie. Jeśli popatrzycie na Indian, czy popatrzycie na jakieś inne ludy, yy, mężczyźni nosili długie włosy. A więc tutaj Paweł nie odwołuje się do czegoś mówiąc w naturze, że to wszędzie powszechne jest. Nie mówi o tym, co zostało z natury stworzone, że włosy kobiety są inne od włosów mężczyzny i normalne dla kobiety jest w większości dla ludzi, którzy na to na, blisko żyją, tego naturalnego wzorca, do którego Bóg nas stworzył, to, to, to uznanie, że mężczyzna nosi krótkie włosy i to jest normalne dla mężczyzny, a kobieta nosi dłuższe włosy, ma je, ma je pięknie ułożone, czy ma jakoś je inaczej zrobione. I włosy mężczyzny są różne od włosów kobiety. Jest różnica. I o tym Paweł tutaj mówi. Podkreśla po raz kolejny, że jest różnica między mężczyzną a kobietą. Naturalnie się różnimy. Poza tym, apostoł Paweł w wierszu piętnastym, jak tam, w drugim liście do Koryntiany, pierwszy list do Koryntian. jeszcze raz, jedenastu, no. w wierszu piętnastym, kiedy mówi, że włosy są jej dane jako okrycie, tutaj w tym w, wierszu, w ostatnim ostatni wyraz, je, używa innego słowa niż używał wcześniej. A więc błędnym jest argument, że niektórzy mówią, że te włosy to są jej okryciem. Nie. Paweł po pierwsze nie mówi, że włosy są jej okryciem, tak jak były wcześniej. Po pierwsze używa innego słowa greckiego od tych, które wcześniej tam czas używał. Co nam pokazuje, że tu chodzi o inne okrycie a po drugie całe ten, ten, te, te dwa wiersze są dodatkowym argumentem tego o czym on wcześniej mówił a nie wyjaśnieniem i rozwiązaniem tego wszystkiego o czym on wcześniej mówił więc tutaj Paweł mówi, że jej włosy na co dzień właśnie te, pokazują tą różnicę, że jej włosy są jej okryciem i w naturalny sposób demonstrują coś co w kościele powinno być daleko więcej demonstrowane o czym ostatnio żeśmy mówili to zakrycie chwały człowieka, którą kobieta reprezentuje. A mężczyzna nie. Nie ma tego robić. Dlatego, że jest obrazem Boga. Jego chwała nie ma być zakryta. Jego chwała ma być demonstrowana. Dlatego, że w jego autorytecie staje i w jego autorytecie reprezentuje samego Boga. Kolejna tutaj trudna kwestia to słowa z wiersza dziesiątego który też żeśmy na razie omawiali. Paweł mówi, kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Yy, jeden z pierwszych ojców kościoła, ja tu nie zapisałem sobie tego, yy, który tłumaczył yy, Nowy Testament w roku 110. Yy, w, tym, w tym wierszu przetłumaczył yy, kobieta powinna mieć na głowie chustkę felą. Zamiast tego oznacza. To było po prostu normalne, powszechne. Tutaj dosłownie jest użyte słowo autorytet. Słowo, które oznacza autorytet. I teraz myślę, że tutaj akurat nasi tłumacze zrobili dobrze, że tak to przetłumaczyli. Oznakę uległości. Bo taki jest sens tak, bo w jaki inny sposób moglibyśmy to rozumieć, że kobieta kobietom mieliśmy w głowie autorytet. Co, co, co to ma oznaczać? W kontekście całego fragmentu ewidentnie chodzi o to nakrycie, które daje jej autorytet uczestniczenia w nabożeństwie, o którym wcześniej już mowa, że może modlić się i produkować. I po drugie demonstruje to poddanie się autorytetowi braci z Boże i swojego męża. Mężczyzny ogólnie rzecz biorąc. Ale Paweł dodaje ze względu na aniołów. O jakich tu aniołów chodzi? Co tutaj się za tym kryje? Jeśli zaczniecie szukać po różnych komentarzach i, i... Do tego, Zobaczcie, że jest wiele różnych opinii. Ja nie mam zamiaru wszystkich ich przedstawiać. Przedstawię tą, która wydaje mi się sensowna i biblijna. W liście do Efezjan, w trzecim rozdziale, apostoł Paweł mówi o tym, do czego Kościół jest powołany w odniesieniu do aniołów. Zobaczmy do tego miejsca. Trzeci rozdział, listy do Efezjan. I wiersz dziesiąty. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. List do Efezjan, trzeci rozdział i dziesiąty wiersz. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. A więc tutaj... Y Jakież to są władze i zwierzchności w okręgach niebieskich? Aniołowie. Nie ulega wątpliwości. I tutaj o jakich aniołów chodzi? Czy o tych dobrych, czy o tych złych? Myślę, że dla jednych i dla drugich Kościół ma objawiać różnorodną mądrość Bożą. Oni patrząc na nas, ci aniołowie, zarówno jedni, drudzy, w inny zupełnie sposób oczywiście, mają w nas zobaczyć, jaki Bóg jest mądry. Jak Bóg wszystko cudownie zaplanował, bo kontekstem tego fragmentu jest nasze zbawienie, nasze, nasze przyjście do Boga przez Ewangelię. To wszystko, co Bóg z nami uczynił w Jezusie Chrystusie. A więc my jesteśmy obserwowani przez świat aniołów. I Bóg chce, aby przez nas oni poznali różnorodną mądrość Bożą. A więc jedną z tych zasad, która ewidentnie pasuje do tego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian jest to, że Bóg chce, aby przez ten porządek, jaki jest w kościele, Przez to, co się dzieje w Kościele. A więc przez to nienakrywanie głów przez mężczyzn i nakrywanie głów przez kobiety był jasno ilustrowany ten obraz, o którym Paweł wcześniej pisze, że głową Chrystusa jest Ojciec, że głową mężczyzny jest Chrystus, głową kobiety jest mężczyzna. Ten porządek ma być w tym demonstrowany w trakcie naszego chrześcijańskiego nabożeństwa. I podkreślany i że my w ten sposób demonstrujemy temu światu, że podajemy się temu Bożemu porządkowi, że my uznajemy ten Boży porządek i pragniemy, aby on miał miejsce nie tylko tutaj, ale w całym naszym życiu, w naszych domach, gdziekolwiek jesteśmy, gdzie możemy poddać się temu porządkowi, będąc wiernymi Bogu, chcemy ten porządek Boży odzwierciedlać. To jest naj, naj, najbardziej, wydaje mi się, sensowne tu wyjaśnienie. Jakkolwiek, myślę, że jeszcze dwa inne są, które też mają sens. Po drugie, może to odnosić się w szczególności do złych aniołów. I tutaj mamy fragment z pierwszego listu do Tytusa. Przepraszam, do Tymoteusza. Pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i czternasty wiersz. Gdzie również w kontekście kobiecej uległości Paweł odnosi się do tego, co wydarzyło się na początku, w stworzeniu. Od jedenastego wiersza czytamy Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić dnieża. Dzisiaj to jest tak ignorowane w naszych zborach, że to jest tragiczne. Ja jeszcze wczoraj słuchałem takiej jednej kaznodziejki. To po prostu jest, jest się z tego śmieju. Lekceważą to są. Tak jak Słowo Boże mówi, odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku basie. I swoim wizjom, i swoim wyobrażeniom, i temu, co one przeżywają, co one czują. A nie temu, co Słowo Boże nas naucza. W prosty i jasny sposób. Nie pozwalają zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się cicho. Spokojnie, nas jest przetłumaczone. Bo najpierw został stworzony Adam. Znowu nie mówię, taki są, taka jest zwyczaj, taka jest kultura. Nie. Odwołuje się do porządku Bożego. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. A więc tutaj, zobaczcie, mamy odniesienie do tego spotkania z tym złym aniołem, z satanem, kiedy kobieta przez niego została zwiedziona i przez niego została oszukana. I Paweł, mówiąc o uległości kobiety wobec mężczyzny, odwołuje się do tego wydarzenia. Mówi o stworzeniu, po pierwsze, a po drugie mówi o tym wydarzeniu, kiedy najpierw kobieta została zwiedziona dopadła w grze. A więc to może być kolejnym powodem tego, że kobieta ma być uległa w Boże, że nie ma nauczać, że nie ma wynosić się nad, nad mężczyznę, dlatego, że jest z natury bardziej podatna na, na, na zwiedzenie. To nie znaczy, że mężczyźni nie są podatni, to nie znaczy, że mężczyźni się nie mylą, że nie zwodzą, no, jest wielu tak. Ale z natury widzimy tutaj, że kobieta jest tą, która pierwsza została zwiedziona i Bóg przez to zabrania jej nauczać, zabrania prowadzić, zabrania zajmowania tego stanowiska przywódczego. W jej naturze jest ta słabość większa niż u mężczyzn jest to kolejny argument. Ze względu na tych złych aniołów, którzy również nie śpią, jak wiemy, ale które razem z szatanem chodzą i ryczą, szukając kogo, by pochłonąć. I próbują zwolić nas. I próbują nas okłamywać. I kobiety są bardziej podatne na swoje uczucia, na swoje wrażenia, na swoje przeżycia. Są bardziej emocjonalne, są bardziej wrażliwe na ten duchowy świat. I o wiele łatwiej mogą zostać jedzone, niż mężczyźni. Po trzecie, ze względu na aniołów, może również, myślę, odnosi się do tych dobrych aniołów. Jeśli jak czytamy w Księdze Hioba, oni byli uczestnikami stworzenia. Oni klaskali konia. Kiedy Bóg stworzył ten świat, stworzył ten porządek, uczynił mężczyznę i kobietę. I oni widzieli ten porządek, że najpierw mężczyzna został stworzony, Potem kobieta i widzieli ten harmonię, która w tym była, widzieli ten zamysł Boży, który w tym był, że Bóg ustalał i tutaj ustalał jakiś porządek. A teraz, kiedy oni patrzą na to, co widzieli w kościele, to widzą, że wierzący ludzie, którzy mówią, że kochają Boga, którzy mówią, że zwierzą w jego słowo, nie liczą się z tym. Nie demonstrują tego. Lekceważą to, co Bóg im powiedział. wiedział. A więc ze względu na nią, ze względu na tych, którzy byli uczestnikami tego, żeby ich nie obrażać, a z drugiej strony też myślę, nie wiem dokładnie, ale słyszałam o tym, że oni są tymi duchami posyłanymi, aby posługiwać świętym. Nie wiem na ile nasza postawa lekceważenia tego, co Bóg powiedział, uniemożliwia im tą posługę. I na ile jesteśmy ograbieni, skąd czasami Ciebie ograbiamy, z tej posługi, przez poleganie na naszym widzeniu się i na naśladowaniu tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, zamiast trzymania się Bożego Słowa, choćbyśmy mieli wyglądać na głupców w oczach tego świata, czy w oczach jakichś innych ludzi, którzy mają inny stan. Kolejna kwestia, która tutaj wymaga wyjaśnienia, to kiedy należy kiedy należy mężczyźnie odkrywać głowę, a kiedy należy, kiedy kobieta powinna nakrywać głowę. Czy zawsze i wszędzie, wiecie, że są społeczności chrześcijańskie, takie na przykład jak menonici, gdzie kobiety zawsze nakrywają głowę. Nie tylko na dużeństwie, ale cały czas. Gdziekolwiek się udają, nakrywają głowę. I wiecie, że w niektórych społeczeństwach poza chrześcijaństwem też jest to zwyczaj. Mahometanizm wymaga od kobiet bycia nakrytymi cały czas, gdziekolwiek są poza domem. Dzisiaj, ale kiedyś były całkiem zakryte. Tutaj się to wszystko mówię, zmienia, nie? nawet u nich się zmienia. Ale generalnie e, kobiety są zakryte, momenty, zawsze. Zawsze noszą jakieś, jakiś symbol tej, tej, tego poddania, zawsze noszą. A więc e, czy, czy, czy zawsze i wszędzie, czy tylko w trakcie modlitwy i prorokowania, czy też w trakcie całego zgromadzenia. E, po pierwsze, z tego fragmentu, z pierwszego listu do Koryntian nie możemy wnioskować, że kobieta musi cały czas być zakryta. Dlatego, że to oznaczałoby, że mężczyzna nigdy nie może być zakryty. Gdyż pamiętajmy, że Paweł nie tylko tutaj napomina kobiety, ale napomina również mężczyzn. Dzisiaj to się skupia wszystko na siostrach, bo mężczyźni nadal nie zakrywają głów, więc nie ma problemu. Natomiast kobiety również nie zakrywają głów, dlatego tutaj cały, cały nacisk też na kobiety. I w historii Kościoła widać, że z tym był generalnie problem. Nie było generalnie problemu, żeby mężczyźni odkrywali głów. W tym razie nigdy nie było problemu. Zdarzało się, że tam ludzie przychodzili, ale jak dzisiaj w czapce, tam w kapeluszu. Ale nie było takiego zwyczaju, że gdzieś w zborach zaczęli mężczyźni zakładać kapelusze, czy tam nosić coś na głowie. Natomiast kobiety od czasu do czasu próbowały. I tutaj, dlatego na przykład mówię tam ci, ci, ci ojcowie kościołamy zapiski, że na przykład nie wpuszczali do zboru kobiet, które nie chciały nakrywać głowy. W ogóle nie wpuszczali do nam zgromadzenia, nie chciały się poddać temu nakazowi. A więc na pewno nie zawsze i wszędzie. Tutaj kontekst, jak żeśmy powiedzieli w tym pierwszym liście do Koryntian, ewidentnie jest kontekstem spotkania społeczności chrześcijańskiej. Czasu modlitwy, czasu uwielbienia dla Boga, czasu, kiedy Boży lud się zgromadza. I tutaj jest wiele innych miejsc w tym, w tym liście, które, jak mówię, nie chcę przytaczać, żeby zamknąć ten temat dzisiaj. W środę możemy się spotkać i możemy dokładnie macie jakiekolwiek jeszcze pytania, czy chcielibyście więcej się tym zająć, Możemy spokojnie popatrzeć na te wszystkie inne rzeczy, które ja się je pomijam, żeby w do, końcu doprowadzić jakieś podsumowania tego naszego rozważania. A więc na pewno nie cały czas. I widzimy, że takiego zwyczaju też nie było. Natomiast nawet w katakumbach, jeśli mamy zachowane jakieś obrazy modlących się chrześcijan, to widzimy, że mężczyźni są z krótkimi włosami, Podnosząc podnoszonymi rękami, modlą się do Boga, kobiety są na nawet w katakumbach, na tych ściennych yy, yy, rycinach. A więc z pewnością chodzi tu o chrześcijańskie spotkanie. Teraz, jak, jak w jakich częściach tego spotkania? Czy, tak jak tu jest powiedziane, yy, gdy się modli i prowokuje, a więc czy tylko wtedy. Kobieta ma zakładać nakrycie na głowę, czy też w trakcie całego chrześcijańskiego spotkania. A no tutaj musimy znowu zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Można przyjąć to literalnie, tak jak jest napisane. A więc, gdy się modli prorokuje. i tak w niektórych społecznościach to jest do dzisiaj przyjęte, i tak w niektórych było przyjęte, chociaż tak z tego, co nie było tak przyjęte. Generalnie było tak, że kobiety cały czas zakrywniały miały zakryte głowy. Natomiast dzisiaj w niektórych społecznościach, w których ten zwyczaj jeszcze pozostał, jest tak, że kobiety nakrywają głowy w trakcie modlitwy tylko. I jeśli prorokują to w czasie prorokowania. Z pewnością, kiedy modlą się i prorokują tak... Ale czy to wyrażenie oznacza tylko modlić się i prorokować? Pan Jezus, kiedy nauczył nas modlić się, powiedział, tak się modlcie I znacie modlitwę pańską? I w pewnej części tej modlitwy mówi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czy to oznacza, że Bóg ma nam dać tylko chleb i nic więcej? Czy to wyrażenie chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, oznacza wszystko to, czego potrzebujemy? Cokolwiek jest nam potrzebne do życia, żebyś nam to Nasze zaopatrzenie naszych potrzeb. Skazałeś się z tym? Znaczy, o to chodzi. Prawda? No, jest to takie słowo, które oznacza coś więcej niż tylko to, co się kryje pod tym słowem. Znaczy, ja tutaj nie próbuję czegoś przemycić. Bo... Ok. Popatrzmy na kilka fragmentów Starego Testamentu, gdzie pojawiło się to greckie słowo Prorokować w greckim przekładzie Starego Testamentu. Wiecie, że Stary Testament został przetłumaczony z języka hebrajskiego na grecki i to, to, ten grecki przekład nazywa się Septuagintą. I w tym przekładzie jest wielka pomoc dla nas dzisiaj, gdyż widać, że apostołowie z tego właśnie przekładu korzystali, gdyż cytują z Septuaginty, a nie z oryginału w Nowym Testamencie. Więc widać, że oni się posługiwali Septuagintą. Poza tym używają słów greckich, które możemy znaleźć w septuagincie i wiedzieć, co one oznaczały w odniesieniu do tego, co było, o czym była mowa w Starym Testamencie. Spójrzmy na dwa fragmenty. Pierwsza księga Samuela, dziesiąty rozdział i piąty wiersz, gdzie pojawia się słowo prorokować. Pierwsza księga Samuela. Dziesiąty rozdział. Piąty wiersz. Otóż Saul został namaszczony królem. I Samuel mówi do niego. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie bębnie piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. Oni zaś będą prorokować. I wstąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. I wiecie, że później to się stało. To właśnie wydarzyło się z Saulem. On zaczął prorokować. Dalej, Wtedy powstało przysłowie czy Saul jest między prorokami? A więc jak myślicie, co robili ci prorocy, kiedy tutaj schodzili ze wzgórza. Przy harfie, bębnie, piszczałcej i ludni. Czy oni tam schodzili i prorokowali, w sensie mówili o tym, co będzie w przyszłości, czy mówili kazania jakieś, prorokowali w imieniu Pana, czy wielbili Boga? Co się kryje za tym słowem, prorokowali? I co to znaczy, że Saul prorokował? Czy nagle stały, kiedy znalazł się między nimi, zaczął przepowiadać, co będzie w przyszłości, zaczął prorokować, mówić kazania do kogoś? Czy zaczął wielbić Boga? Ale to nie jest może, tutaj byśmy mogli jeszcze, no, moglibyśmy dyskutować. Ale jest drugi fragment, który myślę nie pozostawia dyskusji. Yy, yy, zobaczmy w, pierwszym, w pierwszej księdze kronik, w 25 rozdziale. Co tutaj się wydarzyło? Pierwsza księga kronik, 25 rozdział. Czytamy tak. Następnie Dawid Pierwszy, pierwszy wiersz. 25 rozdział. Pierwsza księga kronik. Pierwszy wiersz. Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutana. Ludzi natchnionych do służby przez glęna, lutniach, cytrach i cymbałach. A, u nas tak to przetłumaczyli. Jeśli zajrzycie na przykład do wersji różnych angielskich. Jeśli byście zajrzeli do Aginty, to jest użyte słowo prorokować. Wyznaczył ich do prorokowania przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. A więc ewidentnie tutaj z tych dwóch wierszy wygląda, że to słowo prorokować może, nie mówię, że zawsze oznacza to, bo na pewno tego zawsze nie oznacza, ale może oznaczać wierzyć Boga chwalić Boga, wywyższać Go w pieśniach. I jeśli weźmiemy to wyrażenie modli się i prorokuje razem, tak jak Paweł go tutaj używa, bardzo możliwe, i ja bym się ku temu skłaniał, że oznacza uczestniczyć w chrześcijańskim nabożeństwie. Bo dalej na przykład w wierszu 13 używa tylko modlić się, nie używa tego słowa prorokować. Mówi, czy stoi kobiecie bez nakrycia Modlić się do Boga? Nie mówi i prorokować. A więc teraz mówi modlić się, prorokować, później mówi tylko modlić się. Używając tych wyrażeń, najprawdopodobniej mówiąc o czymś więcej, niż tylko modlić się i prorokować. Bo znowu, teraz weźmy, pójdźmy dalej. Jeśli kobieta nie może, że jeśli kobieta powinna nakrywać głowę w trakcie modlitwy i prorokowania, a mężczyzna nie może nakrywać się głowy w trakcie modlitwy i prorokowania, to, to w takim razie czy mężczyzna może nakrywać głowę w trakcie wieczerzy? Czy ja mogę w trakcie przed Wami z nakrytą głową? Mówiąc kazanie. Czy ja mogę w trakcie, części część naburzeństwa tego, kiedy się modlę, będę zakładał kapelusz i gdy będę prorokował, a w innych miejscach mogę zdjąć sobie kapelusz, czy tam jakieś nakrycie. No zrób, tak, co, tak. Czy, czy mam zdejmować go, tak, w trakcie modlitwy i prorokowania, a w innym, w innym momencie mogę go założyć. Raczej nie byłoby to słuszne, gdyż cały czas tutaj reprezentujemy to, o czym tam jest mowa. W trakcie całego nabożeństwa, nie tylko kiedy się modlimy i prorokujemy, ale w trakcie całego naszego zgromadzenia reprezentujemy przywództwo mężczyzny i uległość kobiety. W tym biblijnym sensie, pamiętajcie, w jakim mówiliśmy o przywództwie, że mężczyzna, będąc przywódcą, ma być sługą. O takim przywództwie to mówimy. Nie mówimy tutaj o pomiadaniu kobietą, Nie mówimy tutaj o jakimś, jakimś poniżaniu kobiety. Mówimy o takim przywództwie, jakie Pan Jezus nam pokazał. Kto chce być wielki, niech będzie sługą wszystkim. O takim przywództwie to mówimy. Żeby to było jasne, zrozumiałe dla tych, którzy są pierwszy raz. Że nie mówimy tu o mężczyznach, którzy, wiecie, robią co chcą i kobiety po prostu muszą bez, bezwolnie za nim prążać. Nie. Mówimy tutaj o przywództwie, które służy, które się uniża tak jak Chrystus się uniżył i poddał się Ojcu o takim przywództwie cały czas, zarówno w domu, jak i w kościele. Tylko tak takich mówimy, o żadnym innym. A więc ta demonstracja ma mieć miejsce cały czas, a nie tylko w jakichś tam aspektach, w jakichś tam częściach. I tak też było znowu historycznie rzecz biorąc. Kobiet nie wpuszczano na zgromadzenie, jeśli nie miały nakrycia na głowie. I ojcowie Kościoła piszą na temat tych fragmentów, cytując je w swoich homiliach, ale mamy zachowane dokumenty potwierdzające ten fakt że tutaj chodzi o spotkanie, chodzi o zgromadzenie, Że to ma być demonstrowane. I tutaj ta modlitwa i, i, i proroctwo jest częścią tego spotkania i są wyrazem tego spotkania. Tak jak ten nasz codzienny chleb jest wyrazem tego wszystkiego, co Bóg nam daje. Podsumowanie. Aby zakończyć tą kwestię. Ten zwyczaj odkrywania głów przez mężczyzn i nakrywania głów przez kobiety jest biblijnym nakazem. Opartym nie na ludzkiej tradycji czy zmieniającej się kulturze, ale jako ilustracja i odzwierciedlenie ustalonej przez Boga w hierarchii autorytetu. Tak jak chrzest jest ilustracją naszego duchowego, naszej duchowej śmierci i zmartwychwstania. Tak jak wieczerza pańska jest ilustracją naszej społeczności z Chrystusem w Jego śmierci i bycia jedną z nich w duchu, tak nakrywanie głów przez kobiety i nienakrywanie głów przez mężczyzn jest ilustracją tego Bożego porządku autorytetów, który Bóg ustanowił. Tak jak kolejność stworzenia najpierw mężczyzny, a później kobiety, ilustrują ustalony przez Boga porządek, o czym tutaj wyraźnie czytaliśmy. Tak i ta praktyka ma służyć nam jako przypomnienie tego Bożego porządku i wezwanie skierowane zarówno do mężczyzn, jak i do kobiet. A więc mężczyzna, widząc siostry z nakryciem głów ma uświadamiać sobie, że Bóg jego powołał na przywódcę do bycia autorytetem w kościele i do bycia głową swojego domu. Mężczyźni odkrywając swoje głowy obrazują i są odbiciem Bożej chwały demonstrują uznanie nad sobą autorytetu Chrystusa nie swoją samowolę i nie do, że oni tutaj rządzą. Nie. Tu Chrystus rządzi, a my jedynie jesteśmy Jego obrazem, Jego reprezentantami. I nasze niezakrywanie głów przez mężczyzn oznacza też i demonstruje nasze przyjęcie na siebie obowiązku bycia przywódcami w kościele, jak i we własnych domach. Natomiast kobiety przykrywając głowy obrazują, jak już powiedzieliśmy wcześniej, zakrycie chwały ludzkiego piękna. I demonstrują uznanie nad sobą autorytetu braci w sprawach Królestwa Bożego i poddanie się autorytetowi własnych mężów. To jest jasne z tego fragmentu. Ja po dogłębnym składaniu tego fragmentu, przyjrzeniu się tym wszystkim dowodom, muszę z przykrością przyznać, że nasz Kościół, jak wiele innych ewangelicznych społeczności, odstąpiło od biblijnego nakazu. Nie jest to jedyny, takiego od jakiego odstąpiliśmy, ale jest to jeden, który jest tak tutaj jasno przedstawiony. I wzywam Was, siostry, szczególnie do powrotu do tego zwyczaju. Do nakrywania głów w trakcie naszych spotkań. Aby demonstrować to, co ten zwyczaj ma demonstrować, czego ma nas uczyć. Raczej nie muszę wzywać, żeby nie nakrywali głów, bo tego nie robią. Więc tutaj nie mam wezwania do braci. Natomiast wezwanie nadal do nas wszystkich jest skierowane takie, abyśmy robiąc to nie zamienili tego w pusty obrządek. Dlatego poświęciliśmy temu tyle czasu, aby zrozumieć, co się na tym kryje, aby to nie stało się czymś, co wiecie będziemy robić, dlatego że tak jest napisane, nie rozumiejąc w ogóle o co w tym wszystkim chodzi. Ale żebyśmy widzieli, że ten zwyczaj ma swoje korzenie w rozumieniu Bożego porządku, który został objawiony w stworzeniu, który w całej pełni został zademonstrowany, kiedy Chrystus przyszedł. I widzimy tę kolejność autorytetu. Od Ojca poprzez kobietę. Powstańmy do Mówiecy. Kochany Panie, dziękujemy Tobie za Twoje święte Słowo, które jest światłością dla naszych nóg, które z naszych błędów, z naszych pomyłek, z naszej nieświadomości wprowadza nas na drogę, którą chcesz, abyśmy kroczyli. Chcesz, abyśmy podobali się Tobie we wszystkim, co czynimy, Panie, we wszelkiej naszej praktyce. Modlę się, kochany Panie, byś w swej łasce mówił do nas, by... To Słowo nie było przyczyną podziałów, ani jakiejś chłótni, czy jakiegoś zamętu. Ale raczej, abyśmy rozważając je, doszli do jedności myśli i poznania. Abyśmy w swej praktyce mogli odzwierciedlać to, czego nas naucza swoje Słowo, nie bacząc na to, co mówi nam ten świat, i nie bacząc na to też, co wchodzi do Twojego Kościoła, który próbuje za wszelką cenę upodobnić się do tego świata i myśli, że pozyska ten świat przez podobieństwo do tego świata. Panie, zachowaj nas od tego i pomóż nam być wiernymi Twemu Słowu, choćby wszyscy inaczej myśleli. Pomóż nam trwać przy Tobie i w łaskawości Twojej niechaj ta kwestia przyczyni się ku Twemu wywyższeniu pośród nas, ku uwielbieniu Ciebie, Panie, i wylaniu odwitrzego błogosławieństwa na nas w naszym posłuszeństwie. Podlimy się też, by ta kwestia była błogosławieństwem dla tych wszystkich, do których to, te kazania dotrą. Aby ci wszyscy, którzy będą ich słuchali, żeby też rozważyli to, czy tak się sprawy mają, żeby sprawdzili to, żeby tak jak Twoje Słowo nas wzywa, wszystko sprawdzali i trzymali się tego, co dobre. Bądź uwielbiony, kochany Ojcze. Bądź uwielbiony w naszym życiu, gdyż tego pragniemy. Nie chcemy tu jakiegoś dziwactwa. Nie chcemy tutaj odróżniać się od kogoś, żeby Jakiś na siebie zwracać uwagę. Chcemy jedynie podobać się Tobie, Pani. Chcemy być wierni wszystkiemu, czego nas, do czego nas zzywasz i co nam nakazujesz. Gdyż to jest prawdziwe uczniostwo, aby trwać w Twoim słowie, aby uczyć się wszystkiego, co nakazałeś i to wypełniać, Panie. Dopomóż nam w tym, prosimy. W Twoim świętym imieniu, drogi Jezu. Amen. Ksiądźmy, proszę, Szanowne. powiedziałem, dzisiaj jest to ostatnie nasze rozważanie tej kwestii i nie zamierzam do niej wracać tu w niedzielę, póki co. Natomiast yy, wiecie, że w środę mamy spotkanie takie dyskusyjne, możemy sobie usiąść, porozmawiać, wtedy przyjrzeć się różnym wierszom i, i spróbować yy, dyskutować na tych temat, nie mówiąc o naszych widzimisię, ale na tym, co lubią, tak? Także yy, zachęcam do ewentualnych jakichś, myśmy dyskutowali przez jakiś czas tutaj tym żeśmy do tej kwestii wracali na naszych nowych spotkania. Yy, jakkolwiek, jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś wątpliwości, pytania, cokolwiek, to oczywiście zawsze możemy do tego wrócić. Natomiast dla tych, którzy nie słuchali wszystkich kazań, zaczęliście, pojawiliście się tutaj na dwóch, na przykład na zamiast na czterech, o którym o tym, mówi, o tym mówiliśmy. Zachęcam, żeby całości przesłuchać najpierw. Jest to nagrane, można całości przesłuchać, i wtedy krok po kroku wyjaśniamy tamte zasady, na których ta, ta, ta praktyka się opiera. Gimlinie. Nie biorąc jakieś tam opinie ludzi, ale patrząc na to, co Paweł tutaj wyjaśnia. A więc zachęcam najpierw do przesłuchania tego, a potem ewentualnie podjęcia jakiejś dyskusji, czy, czy, czy, czy zadawania pytań, czy coś takiego, żebym czy ja, czy ktokolwiek, nie musiał tutaj, wiecie, wszystkich opowiadać i zajmować się czymś, co już zostało jasno powiedziane. Także pozostawiam to waszemu sumieniu i waszej decyzji. Natomiast tutaj w tej społeczności myślę, że jasno przedstawiłem tutaj to stanowisko, które, jak wiecie, nie jest moim stanowiskiem od początku. I, I dla mnie samego jest czymś nowym. I dla mnie samego jest szokiem. I nie robię tego w w jakimkolwiek innym celu, jak tylko w takim, żeby wam wiernie zwestować słowo. tak jak staram się to czynić i przedstawić Wam to zrozumienie, które tutaj mi daje, które, jak wiem, nie jest tylko moim zrozumieniem, ale było zrozumieniem całego Kościoła do 1960 roku. Więc jest to nowość tak naprawdę, to co się porobiło i co się robi, coś nas czeka z tego wszystkiego. Chciejmy jeszcze przed wieczerzą pańską. Przeczytać następujący fragment. Po tym fragmencie, który czytaliśmy. I zobaczyć, że ten zwyczaj nakrywania głów przez mężczyzn i nakrywania głów przez kobiety jest w kontekście kolejnego zwyczaju co do którego raczej nie mamy tutaj problemu i z którym raczej się nie musimy wiele zmagać co do jego przestrzegania. Jakkolwiek widzimy tutaj, że ta jedna kwestia następuje po drugiej, co nam wskazuje, że chodzi tutaj o to samo, te same okoliczności, chrześcijańskiego nabożeństwa, jak też apostoł Paweł mówiąc o tej kwestii jedna po drugiej, pokazuje nam też na rangę tych dwóch rzeczy, że to nie jest kwestia, do której Możemy, wiecie, mieć swoje zdanie, czy upierać się, jak nasi tutaj tłumaczy, źle tłumaczyli. Tylko jest to kwestia podana przez niego nauki apostolskiej. I zwyczaj, który, jak widzimy, był powszechny we wszystkich zborach Bożych. Żaden ze sporów nie miał takiego zwyczaju, żeby kobiety nie nakrywały głów, ani żeby mężczyźni nakrywali. To nie było w ogóle znane w żadnych zborach. To tylko w Koryncie pojawiło się jako problem. W innych zborach nie było takiego problemu. Więc też Paweł nie musiał do innych zborów w ogóle o tym pisać. Niektórzy mówią, to ty raz, Czemu w innych miejscach Paweł nie napisał? No. Dlatego, że w innych zborach to nie było problemem. Paweł już wyraźnie pisze. My, ani inne zbory nie mamy takiego zwyczaju. Tylko wy, koryntianie, macie z tym problem. Jak wiecie, mieli z innymi mistrzami też problemy. To był zbór, w którym było dużo charyzmatyków, dużo różnych problemów. A mając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu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 Jezus Słowo Boże wzywa nas do pokoju, wzywa nas do jedności i Bóg nienawidzi rozłamów. I nie chcemy rozłamów. I mam nadzieję, że nie będziemy niczego w naszym życiu czynić, co byłoby przyczyną jakiegoś zgorszenia dla kogokolwiek, czy powodem jakiegoś rozłamu. Jakkolwiek, Paweł pisze tutaj, muszą być rozłamy. Muszą być. Dlatego, że w Kościele obok prawdziwych braci i prawdziwych sióstr są też fałszywi bracia fałszywe siostry. Paweł to jasno o tym pisze. Muszą być rozłamy, aby wyszło na jaw. Którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Więc jeśli rozłam się tworzy w kościele, to tworzy się dlatego, że jedna z dróg, czasami więcej, czasami obie, nie są prawdziwi chrześcijanami. nie sądzę, że to jest jedyny powód. Czasami jest to kwestia jakiejś szczerej intencji szczerych jakiejś i szczerych jakichś chęci i nieporozumienia czy, czy, czy jakiegoś braku zbadania pewnych kwestii. Ale Paweł tutaj podaje jako jeden z przykładów rozdwojenie jako konieczność, aby się okazało, gdzie są prawdziwi chrześcijanie. Ci, którzy chcą wiernie, posłusznie pełnić wszystko, co Pan Jezus nakazał. I to oczywiście wiąże się z oddzieleniem, to wiąże się z jakimś rozłamem, z tymi, którzy nie chcą tego robić, z tymi, którzy mają inne zdanie, z tymi, którzy no, absolutnie nie, nie zgadzają się na to. I to jest konieczny rozłam w takich sytuacjach. I Bóg jeden osądzi, gdzie rzeczywiście była racja, i gdzie była prawda, i gdzie było prawdziwe chrześcijaństwo, a gdzie był tylko posługi.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 I poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwala. A więc widzimy tutaj, że ta wieczerza państwa yy, najczęściej miała inny charakter niż ma obecnie. Najczęściej towarzyszył jej ten wspólny posiłek. Tak zwana gapa. My mamy zwyczaj generalnie w naszych zborach, że Agapę, jeśli mamy, to mamy później po nawożeństwie. Ułatwia nam to porządek. I tutaj nie sądzę, że, mam nadzieję, że Paweł tutaj nie daje rygorystycznego nakazu, aby Agapa była połączona z wieczarzą pańską. Nie wydaje mi się też nic tego, co wiem, nigdy nie było to taką powszechną praktyką. Ale jest, może jest to kwestia, którą też trzeba się Nie wiem. W każdym razie oni w trakcie tej agapy zamiast skupić się na istocie tego co ta agapa i ta wieczerza ma reprezentować, czyli śmierć Chrystusa za nasze grzechy. Nasze pojednanie z Chrystusem. Nasze uwolnienie od grzechów. Nasz dostęp do Boga. I naszą społeczność ze sobą wzajemnie w Jezusie Chrystusie, Oni się koncentrowali na tym co na stole. Oni się koncentrowali na tym co przynieśli. I było im szkoda, żeby inni może za dużo nie zjedli tego, co oni przynieśli. Bo im tak się napracowali w domu, a tam byli tacy biedacy, którzy nic nie mogli przynieść. Byli tacy, którzy nie przynieśli nic, nie mieli nic, głodni. Tacy byli w pogardzie. Tacy tam, gdzie na końcu stołu musieli siedzieć, żeby niczego za szybko nie mogli sięgnąć. A ci tutaj mogli się najeść, bo oni przynieśli, czuli się, żeby teraz mogą zasiąść o tych najlepszych miejscach żeby zjeść tą brze. Bo oni przynieśli, bo oni tutaj przygotowali, więc teraz mają prawo uczestniczyć. A tamci, może z łaski coś tam dostaną, jakieś okładne. I zamiast tutaj demonstrować miłość Chrystusa, przebaczenie naszych grzechów, naszą jedność w Chrystusie, oni dzielili się między siebie. Na bogatych, na biednych, na tych, co przynieśli, na tych, co nie przynieśli. I ta gapa stawała się odwrotnością tego, co się miało być. Ta wieczerza pańska, w której mieli świętować dojrzenie bo z Bogiem i jedność ze sobą wzajemnie, stawała się jakąś jadką, w której jedni się napychali, opijali się i zataczali się, a inni dochodzili głodni, tacy jak przeszli głodni. tak mi się nie tak? Nie myślicie, że on za to was pochwadzie, tak się zachowujecie? Wiecie, korępianie byli tak dumni się, tak... tak. Tak się pysznili, tak się wynosili. Myśleli, że oni nie mają nic w sobie do zarzucenia. Myśleli, że bardzo się dziwi kiedy ten list dostali od Pawła. Bo w drugim liście Pawła mówił, że z łzami pisał do nich ten list. Z łzami pisał te wszystkie nagany, Bo ich kocha, Bo oni byli jego dzieci. No on zrodził ich przez Ewangelię. Nie było łatwo mu pisać tych rzeczy. Ale w swojej miłości do nich nie był człowiekiem, który, wiecie, unikał konfrontacji. Nie był człowiekiem, który bał się podejmować jakichś wrażliwych tematów i najlepiej o tym mówić, bo się jeszcze ktoś obrazi i odejdzie ze zboru. Pan powiedział, że lepiej być poróżnionym w prawdzie niż być zjednoczonym w kłamstwie. Jakbyśmy nie mieli innej postawy. Abyśmy wiedzieli, że lepiej z kim się poróżnić, jeśli chodzi o kłamstwo, niż z kim się pojednać. Odwrotnie. Lepiej się poróżnić prawdę, niż czym się pojednać w kłamstwie. To jak przyszła do nas pewna dziewczyna ze wsi. Chciała pożyczyć na chorego dziecka pieniądze. Ale już mieliśmy z nią troszkę historii, więc mieliśmy do nic do podejrzenia. I zaczęliśmy z nią rozmawiać i mówimy, nie gniewać na nas, ale wątpimy w to, co mówisz. Ja Wam przyniosę receptę tego, nie? Żeby tu koniecznie problem przejść receptę. Przyniosła tą receptę. Tam Mówię? Czy tam tor w umówieniu? Czy to jest dopiero co dzisiaj Próbuję w jedną, w drugą stronę, nie idzie no czy to dzwonię, dopiero? Dwoje, da taki numer. Dzwonię daj...